Że on jest światłem, prosiliśmy go o to, żeby nam to światło na co dzień d a ł żebyśmy w światłości chodzili, abyśmy chodzili pana Jezusa, Chrystusa, naszego pana i zbawiciela naśladowali. Jest dzisiaj zbyt upalny dzień. Szybko człowiek się może Zwęczyć, stracić koncentrację i są tematy niektóre dość trudne. Jest też łatwo coś przeczytać, jakiś odcinek, rozważać go, a trudniej jest na jakiś temat coś powiedzieć, gdzie trzeba skakać między różnymi miejscami, słowa Bożego i je ze sobą połączyć. A jednak chcemy to dzisiaj spróbować z pomocą Pana, niektóre miejsca przeczytać i nie tylko jedno. I chcemy oglądać to, co Bóg mówi o małżeństwie. Dlaczego o małżeństwie? Bo my wiemy, że, jako zgromadzenie, tutaj jesteśmy tą oblubienicą Chrystusową. Jesteśmy z Nim jak najściślej powiązani, a On jest tym oblubieńcem, który oczekuje. Że nas weźmie do siebie, do domu ojcowskiego. To jest wyraz Jego miłości do nas. I on chce budzić w naszych sercach tą samą miłość dla siebie. Ale też i widzimy, że małżeństwo jest obrazem na Chrystusa i na zgromadzenie, na ten związek. Zresztą takie j e d n e pytanie: co nam, co człowiekowi właściwie tak. Pozostało z raju. Bóg na początku, kiedy pierwszego człowieka stworzył Adama i potem też i Ewę i wstawił ich w o g r ó d Eden, to im dam, dał, tam dał, im dał właśnie małżeństwo. To jest coś, co nam do dziś pozostało z raju. To jest instytucja przez Boga dana. Chcemy n a j Przeczytać i e w p r z pierwszej księgi Mojżeszowej, z rozdziału. XXIV pierwsza księga Mojżeszowa, d w a d z i e ś c i cztery. Ostatnie tam wiersze chcę tylko przeczytać. Sześćdziesiąty pierwszy wiersz. Odtąd chcemy czytać. Możemy zawsze wrócić do poprzednich wiersz. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią Żyjącego, który mnie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu.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 I zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę. I pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Na razie dotąd. Często kiedy. Czytamy tą opowieść o Rebece i o Izaaku. To czytany jest początek tego 24 rozdziału, gdzie Abraham wysyła sługę swego i ten sługa szuka tam, w tym dalekim kraju, skąd Abraham pochodził, żonę dla Izaaka. Ten sługa modli się, my znamy tą opowieść do Boga. O znak, po którym. By mógł poznać, która to ma być. Niewiasta. Bóg odpowiada mu na ten znak, daje mu tą odpowiedź jawną. Przy tej studni Rebeka jest chętna napoić nie tylko sługę, ale też jego wielbłądy. I wtedy Izaak objawia się, mówi,、e, przepraszam, ten sługa objawia się, mówi, kim on jest, w jakim celu on przyszedł. i Jest gościem w rodziny. Gościem rodziny Rebeki. Tam on tą sprawę jeszcze raz przedstawia. I oni w końcu muszą się zgodzić na to, bo się pytają, Rebekę, czy ona chce z nim iść. 58 wiersz. Czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała: pójdę. I odtąd już czytaliśmy ten odcinek. Ale często właśnie rozważane są pierwsze te wiersze, i w tym wszystkim widzimy coś kosztownego. Widzimy jak obraz na Boga Ojca i na Boga Ducha Świętego, którzy się postarali o to Synu Bożemu tą oblubienicę przygotować. Bo takie były myśli Boże. I jakie to jest piękne, że ten sługa ma sposób, w który on poznaje, kim jest ta właściwa niewiasta dla Izaaka. Studia n obrazem jest na Słowo Boże, na to źródło tej wody. A woda jest właśnie. Często w słowie Bożym obraz na słowo Boże. Jakie to też ważne było Abrahamowi jako wierzącemu, ż e b y jego syn, też i wierzący, się ożenił z wierzącą kobietą, z kimś, kto ma duchowe rozeznanie. I Rebeka się w sensie przenośnym, w sensie duchowym, okazała jako taka. Ale my też możemy jako tajemnicę w Starym Testamencie, która dopiero w Nowym Testamencie została objawiona, widzieć obraz na Chrystusa i na zgromadzenie. Przeczytajmy z Efezjan 5. Tam czytamy o mężach i o żonach. Czytam 31 wiersz, żebyśmy ten kontekst widzieli. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, Efezjan 5,31, o 31, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Apostle Paweł tutaj pokazuje nam tę c e p c j Między Chrystusem a zgromadzeniem, i między mężem a żoną, że to małżeństwo jest tu na Ziemi, coś co człowiek tworzy pod błogosławieństwem Bożym, i to ma być obraz na Chrystusie i na zgromadzeniu. I to w i e r z ą c y człowiek jest w stanie zrozumieć, i dlatego my mamy szczególną odpowiedzialność według tych myśli żyć. Ale też widzimy, że Rebekę można oglądać jako obraz na zgromadzenie. Widzimy, ona mówi, że chce iść.、Tak? I każdy z nas, który, który uwierzył w pana Jezusa Chrystusa, należy do tego zgromadzenia, i w całości my mamy w sercu tą samą odpowiedź na te pytanie. Chcesz pójść z tym mężem? Pójdę. My jesteśmy w obrazie Rebeki też na tej drodze do Izaaka. To była daleka droga. I Rebeka z tym sługą, który obrazuje nam ducha świętego, na tych wielbłądach podróżowała aż do tego miejsca, które czytaliśmy, gdzie Izaak na nią czekał. I Chrystus też czeka na swoją oblubienicę. I my. W każdym dniu naszego życia jesteśmy o jeden dzień bliżsi, w tej chwili, gdzie Chrystus sam przyjdzie, aby nas zabrać z tej ziemi. Mamy też duchowe pouczenie dla nas jako dla zgromadzenia, bo kiedy Rebeka z daleka widziała Izaaka i pytała, kim to on jest, sługa p o w i e d z i a ł To jest Pan mój. A reakcja Rebeki była wtedy. Wzięła zasłonę i zakryła się. Przez to, że ona się zakryła zasłoną, Rebeka wypowiedziała, że ona nie da j e się oglądać in przez innych mężczyzn, ó w że ona jest zarezerwowana dla tego jednego, dla Izaaka. Ona w ten sposób się ogląda. Można powiedzieć, odosobniła od wszystkiego, co na tej drodze do Izaaka by jej mogło przeszkadzać. Tak samo i my, jako wierzący, Pan Jezus chce, żeby nasze serca się nim zajmowały i żebyśmy dla tego świata, który nas otoczy, który jest wokół nas, żebyśmy byli też zasłonięci. Żebyśmy. To urzeczywistnili, że my temu światowi jesteśmy jak ukrzyżowani, jak martwi. Ale potem widzimy dalej. Opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. Jak na początku tego rozdziału widzimy w obrazie, jak dwie osoby. Boskości ze sobą rozmawiają, czyli Bóg Ojciec, Bóg Duch Święty w obrazie Abrahama i tego sługi. Tak teraz widzimy, jak Bóg Duch Święty i Bóg Syn ze sobą rozmawiają. Ten sługa opowiada Izaakowi, co on wyrządził. Bóg nam, jakby, tak troszkę odsłaniał tą zasłonę i nam pokazuje, co się tam za sceną dzieje. Że. Serce Boże jest bardzo tym wszystkim zajęte, co, co nas dotyczy, co się odnosi nas wierzących. My nie jesteśmy Bogu obojętni. On tam gdzieś jest, daleko. My sobie tu jakoś żyjemy, tylko on się na nas cieszy. Dla Boga Ojca jest to radością, że jego syn ma tą oblubienicę. I Duch Święty ma w tym udział. I dla syna jest to też radością. On też oczekiwał tą oblubienicę, że ona przyjdzie do niego, a ją nie znał i nic o niej nie widział. Nie wiedział Izaak. Izaak nawet jej nie wybrał. Tu widzimy oczywiście też i różnicę do, w tym obrazie na Chrystusa, do samego Chrystusa, bo Chrystus nas też i sam wybrał. On to wszystko wiedział. Nie wszystko w tym obrazie Starego Testamentu. Da się jeden na jeden zastosować. Zawsze też i są pewne różnice, ale w tych różnicach widzimy tylko, że sam Chrystus jest jeszcze wspanialszy niż obraz, który na niego wskazuje. Obrazy starotestam, starotestamentowe są jakby cieniem, który się rzuca na tą scenę, a sama ta sprawa, która odnosi Chrystusa, to jest ten. Pełen obraz. A Izaak 67 wiersz wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. My wiemy, Sara już umarła wcześniej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Nie jest to interesujące? Dzisiaj w tym świecie się zawsze mówi o wielkiej miłości. A myli się tą prawdziwą miłość z wielkimi uczuciami. I sądzi się, że jak ktoś się już w kogoś związał uczuciami mocno, czyli jest zakochanym, a nie, nie że ktoś kogoś kocha, to trzeba uważać na to. Tylko jest ktoś zakochany, wielkie ma uczucia, jak taki wielki pożar, to to już jest ta miłość, tak? I potem tylko j e się z z c e s ożenić, a potem wiemy, jak to w tym świecie jest. Często ten, ten pożar spala się jak nic, pozostaje tylko jeszcze ta spalona słoma, no nie. I, I koniec z wielką miłością, bo to było tylko takie zakochanie. A tu u Izaka jest odwrotnie. Nie jest to ciekawe. Najpierw pobrał ją za żonę, a potem pisze tutaj, pokochał ją. Onią przecież nawet i wcześniej nie znał. Ale jako żonę zaczął ją kochać. To nam pokazuje, jak to jest z małżeństwem. Bóg. To nie jest wcale takie romantyczne, jak to sobie świat wyobraża. To nie znaczy, że, że nie ma żadnych uczuć, że nie, że nie wolno być zakochanym albo coś takiego.、To、w ogóle o to nie chodzi. Myśl jest ta, że małżeństwo i ta miłość to jest coś dużo głębszego niż jakieś powierzchowne uczucia. I ta miłość to jest coś, nad czym należy pracować. Mąż musi nad tym pracować. Żona musi nad tym pracować. Przez t e całe małżeństwo. To się zaczyna z dniem ślubu i się nie kończy do końca życia. I nawet i ponadto. Owszem, wiemy, wtrącam to jako boczną myśl, że jeśli. Nastąpi taka sytuacja. Przeczytajmy to z pierwszego listu do k o r y t i a n 7. Albo przepraszam, Rzymian 7 właściwie chciałem przeczytać. In, inna myśl. Rzymian 7, bo tam jest wyraźnie napisane. Rzymian 7, 2, albowiem. Zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. Co oznacza, że wdowa albo wdowiec może się ponownie p o żenić. Nie ma obowiązku z miłości do tego umarłego męża ciągle tylko przy tym pozostać i już się drugi raz nie żenić. Ale to jest tylko uboczna myśl. Bo to tak jest w naszym życiu. Ludzie umierają i wierzący umierają. I Bóg to uwzględnił. Ale normalny plan Boży jest, że w małżeństwie mąż i żona pozostają dożywotnie. I to jest ważna myśl, bo Chrystus, który nas zbawił, który nas uczynił swoją oblubienicą, jest z nami Na wieczność związany. On nigdy tego związku nie rozwiąże. My z nim wstąpimy do nieba i tam wiecznie z nim będziemy. Nie ma tak, że to jest na jakiś czas i potem on to jednak rozwiąże. Albo pod warunkiem, że będziemy szczególnie wierni, a inaczej to może to rozwiąże. Nie. To jest coś wiecznego. Dlatego Bogu jest to też takie ważne, że małżeństwo ma być dożywotne. Tak. I nad tym trzeba pracować. Kiedy śledzimy życie Izaaka i Rebeki, to widzimy, że tu on ją pokochał, ale w późniejszych latach to troszkę między nimi ozię było. Tu widzimy, że te obrazy startetamentowe s nigdy nie są takie doskonałe jak sam Chrystus, który nigdy nie przestanie nas miłować. Widzimy, jak Rebeka miała swojego ulubionego syna j a k u b a a Izaak. Miał. o Ezawa,、e, e, tak? Ezawa. To nas też ostrzega w sposób praktyczny, abyśmy wszystkie nasze dzieci na równo miłowali. I to nie jest takie proste. Sam też już troszkę coś o tym wiem. Ale wszyscy, co dzieci mają, wiedzą jeszcze lepiej o tym. Bo dzieci mają różne charaktery. I lekko jest nam. Kogoś pokochać, kto ma podobny do nas charakter, kto nam tak pasuje, odpowiada. Ale nie w ten sposób mamy z naszymi dziećmi postępować. Mamy je miłować na równo. Izaak i Rebeka popełnili tu błąd. Znamy skutki tego. Jak dużo nas słowo Boże i przez ten Stary Testament, przez te obrazy poucza, prawda? Chciałbym przejść do innej myśli związanej z małżeństwem. Przeczytajmy z księgi sędziów. Przeczytać z pierwszego rozdziału. Tam jest mowa o Kalebie. My wiemy, że Kaleb i j o z u e należeli do tych dwóch szpiegów, można tak powiedzieć. Do tych dwunastu szpiegów, tak? Tych, yy, którzy mieli wysłani przez Izrael. t ą ziemię Kanaan zbadać i przynieść tą wieść o tym kraju obiecanym przez Boga. I wszyscy z tych szpiegów mówili, tak, to jest błogosławiony kraj, ale tam są、e, potężni wrogowie. Nie uda nam się zdobyć ten kraj. I tylko Kaleb i j o z u e byli wierni. i Powiedzieli, Pan jest z nami. Zdobędziemy go. I wszystkich Izraelitów, którzy przez 40 lat byli w pustyni, wszyscy, jak to było, od wieku 25 lat, chyba, jak się nie mylę, zginęli. Zginęli tam na pustyni. Ci, co weszli w obiecany kraj, w tą obiecaną ziemię, to wszyscy na początku tej podróży, tak, mieli 25 lat albo mniej. Najstarszymi dwoma to właśnie byli j o z ł e i Kaleb. Kaleb już miał sporo lat. I tutaj w księdze s ę d z i u w i d z i m y kontynuację dzieła Jozłego. A co czynił j o z ł e Po śmierci Mojżesza, j o z ł e był jego następcą.、Tak? Mojżesz prowadził Izrael przez pustynię. Obraz na Chrystusa, który nas tutaj, póki na ziemi żyjemy, odżywia, dba o nas. Ale potem, po śmierci Mojżesza, Jozłef wprowadził Izrael do k a n a n u Walczył te bitwy. Zdobyli tą ziemię. Nie całą, ale tak w zasadzie ją zdobyli. I j o z ł e w tym jest też obrazem na Chrystusa. W innym charakterze. My, będąc tutaj jeszcze na tej ziemi, w obrazie tej pustyni, w tym świecie, równocześnie już z Chrystusem w duchu możemy oglądać to, co będzie w niebie. Możemy w duchu się zajmować błogosławieństwami, które Bóg dla nas przygotował, z których tam W domu ojcowskim będziemy korzystać. Nie jest to cudowne? Żaden wierzący nie musi czekać aż do swojej śmierci, albo aż do przyjścia pana, aby nareszcie mógł się cieszyć z nieba. My już tutaj. Tutaj na Ziemi możemy się zajmować niebą i Chrystusem w niebie. W tym jest nawet dla nas źródło siły. Z jednej strony możemy oglądać Chrystusa, kiedy on tutaj dwa tysiące lat temu około na Ziemi żył, i widzieć jak on, jako ten doskonały człowiek, nam był przykładem w swoim życiu. I mamy go naśladować. A z drugiej strony, też widzimy Chrystusa, który dzisiaj jest w niebie, jako ten, który zwyciężył przeciwko szatanowi, temu światu i śmierci, który zmartwychwstał, który został wzięty do nieba. I on tam się wstawia za nas. Chrystus w chwale. On jest źródłem życia naszego tu na ziemi życia, wiary. Im więcej my się zajmujemy Chrystusem, nie tylko tu na Ziemi, tylko też Chrystusem, który jest w niebie i tym, co on dla nas jest, i tymi błogosławieństwami, które w nim posiadamy, tym więcej mamy siłę żyć w wierze. My mamy zdobyć ten Kanaan w sensie duchowym. Więc j o z ł e był obrazem na to. A Kaleb? W Kalebie widzimy wiernego bieżącego, który poznał wartość obiecanej ziemi. Jemu to nie było obojętne, komu ta ziemia będzie należeć. Dlatego on szukał zdobyć Hebron, tak? Przeczytajmy więc od księgi sędziów od dziesiątego w i e r s z a pierwszego rozdziału. Potem wyruszył Juda przeciwko Kananejczykom mieszkającym w Hebronie, a Hebron nazywało się przedtem k i r i a t Arba. I pobili s r z e s z a j a Achimana i t a l m a y a Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, które przedtem nazywało się k i r i a t Sefer. I rzekł Kaleb, temu kto pobije k i r i a t Sefer.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 Dałeś mi suchą ziemię, południową. Daj mi więc także źródła wód. I Kaleb dał jej źródła górne i źródła dolne. Dotąd na razie. Więc nie tylko Kaleb był wierzącym, któremu zależało na błogosławieństwach Bożych, on tą ziemię chciał zdobyć i zdobył Hebron. Ale on też tak samo miał dzieci. I chciał, żeby te dzieci to same błogosławieństwo doświadczyły. Z tego możemy się wiele nauczyć. Czy my też myślimy o tym, jaki skarb Bóg nam zaufał w naszych dzieciach, że to my. Jako rodzice wierzący mamy szczególną odpowiedzialność im opowiadać o Panu Jezusie, żeby one same dojrzały do takiego stopnia, gdzie potrafią podjąć sami za siebie tą decyzję: też w niego uwierzyć, przyjąć go jako Pana i Zbawiciela i za nim iść. Kaleb miał córkę Aksę. I mi się wydaje, że ona, z tego co my o niej tutaj czytamy, była wierzącą. Miała to w sercu co ojciec. Czytaliśmy jak ona postępowała, kiedy się pobrali z Otnielem. I to o tym świadczy. Więc Otnielowi zależało na tym, żeby jego córka też i miała męża, który ma w sercu te same. Usposobienie. Ale też zauważmy kolejność, w której Kaleb sprawę przedstawia. Na pierwszym punkcie zawsze jest Pan. A na drugim, sprawy osobiste. On nie mówił. Słuchajcie, ja mam taką córkę. a x s ę Patrzcie się na nią. Ten, kto będzie moim zięciem, to musi zdobyć k i r i a t Sefer, tak? Nie. On tak nie mówił. Kalebowi zależało na błogosławieństwach Bożych. I on przedstawia sprawę temu, kto pobije k i r i a t Sefer i zdobędzie je. On chciał widzieć tą wiarę. On chciał. Społeczność mieć w tej walce wiary. A potem mówi o swojej córce. Motywacja była, my jako wierzący mamy służyć Panu. To też jest nam piękna wskazówka. Nie tylko rodzicom,、Bo、rodzice zawsze też mają inne na to spojrzenie jak dzieci. Ale też i samym dzieciom, samej takiej Aksie, to ona potrafiła ocenić takiego Otniela i powiedzieć: To jest mąż wiary. On się tam nigdzie nie chował po k o n t a c h tylko walczył. Bo to było zadanie Izraela: walczyć, zdobyć tą ziemię k a n a n I Otniel pewnie też wiedział, jaką wierną niewiastą jest Aksa. Bo. Postarał się zdobyć ten Kiryat Sefer. On, jemu zależało na tym. Do tego należy dużo modlitwy i pokory w naszych sercach, żeby Pan nam też pokazał, jak jeszcze jesteśmy kawalerem albo panną właściwego partnera do życia, który też ma duchowe usposobienie, bo potem. Wspólnie w tym małżeństwie Bóg daje szczególne błogosławieństwo. Dbajmy o to, bo to jest to najlepsze, to co Bóg chce dać. Zdobył Otnie, l syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, czyli. Oni byli pokrewnieni ze sobą. Kaleb był wujkiem Otniela. W sensie duchowym możemy powiedzieć, że oni byli podobnego usposobienia. Jest też godne zauważenia, jak Bóg podkreśla wiarę Aksy. Często ludzie tego świata krytykują Biblię, a szczególnie Stary Testament, że to jest takie zacofane, że kobiety tam nic nie są warte. A tu widzimy wręcz przeciwnie. Ta Aksa, jako kosztowna, niewiasta, jest. Tutaj wyróżniona. Ona więcej nawet motywowała o t Niela, bo to tutaj pisze. Namówiła go, aby wyprosił od jej ojca pole. I ewidentnie t e pole dostał, bo później druga sprawa była woda. Mówiła, to jest sucha Ziemia. Południowa. Tam jest upał. Jak ja chcę mieć pole, żeby tam coś rosło, to tam muszę to nawadniać. I Kaleb, jak ona się do niego odnosi w ogóle? Zsiadła z osła. Ona nie siedziała tam na wysokości i z góry mówiła do ojca. Dumna, pyszna jakaś tam, zsiadła z osła. To był wyraz respektu, docenienia ojca. I Kaleb się pytał, co chcesz. I ona mu to wytłumaczyła. I on ją wysłuchał, bo ta prośba była dobra. To, jest to piękny przykład dla nas też, jak tą drogę do małżeństwa odnaleźć. Chciałbym jeszcze przeczytać z pierwszego listu do Koryntian. 7 rozdziału Chciałem z tego siódmego rozdziału coś czytać, ale teraz wchodzimy w t ę treść. 30. No, przeczytajmy troszkę więcej. O d 36 wiersza przeczytajmy do końca. 36. Pierwszy list o k r n t i a n 7. A jeśli ktoś uważa, że wobec s w e j panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za m ą ż niech czyni co chce. Nie zgrzeszy, niech się pobiorą. To jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie dobrze uczyni. Tak więc.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 Ten cały siódmy rozdział to była odpowiedź na pytanie Koryntian, jak to się ma z małżeństwem. Paweł miał im tam dużo do wytłumaczenia i my mamy dzisiaj z tego wielką korzyść. Ja czytałem tylko końcówkę, ale warto jest ten cały rozdział sobie przeczytać. Pod koniec on wchodzi w specjalny temat. On mówi o tym, jak ktoś już jest starszy, a jeszcze ma na sercu się orzeić. Czy to jest w porządku. Czy to tylko młodsi się powinni ożenić, a ktoś starszy już nie. I Paweł tłumaczy, a to jest inspirowane słowo przez Ducha Świętego, więc sam Bóg nam mówi, że nie ma żadnej granicy wiekowej, powyżej której by ktoś w ogóle już nie powinien się ożenić. Ale oprócz tej myśli o wieku, zawierane są dalsze myśli. My wiemy według. Stworzenia, że Bóg powiedział mężowi i żonie, Adamowi i Ewie i też wszystkim małżeństwom od tej chwili, że mają się rozmnażać, że Bóg dał to małżeństwo, żeby były też jako owoc małżeństwa dzieci, żeby ludność po prostu się trzymała, żeby się na tej ziemi mnożyli. To jest jeden tylko cel małżeństwa. Bardzo Ważny. Drugi jest oczywiście, że mąż i żona mają się mimować i wspólnie wspierać. Widzieliśmy też ten obraz na Chrystusa i na zgromadzenie. Ale są wyjątki. Ja podkreślam to słowo wyjątki. Są wyjątki, że ktoś ma w sercu tą stanowczą wolę, o której tu czytaliśmy, że mówi: No, ja nie muszę się koniecznie ożenić. Czy my musimy myśleć, że ktoś się źle ma i mu współczuć, jeśli on ma taką wolę i mówi, nie chcę się ożenić i zostać samym? Czy my musimy myśleć, że taka osoba się gorzej ma, może jej współczuć? My w się z y y s s c ożeniliśmy, a Ty nie? Jesteś czymś gorszym? Nie. W ogóle nie. A posłuchawca mówi. 38 wierszu, kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni. No, nie może być inaczej. Małżeństwo jest przez Boga dane, jest dobre. I to jest zazwyczaj plan Boży dla człowieka. Zazwyczaj. A te wyjątki tutaj, to co im mówi Paweł? Ale kto nie poślubia, lepiej c z y n Lepiej. Pod jakim względem to nie czytaliśmy, ale wcześniejsze w i e r s z y nam to tłumaczą, że jeśli ktoś rzeczywiście ma to w sercu, to opanowanie, ale to jest dar przez Boga dany, to nie jest reguła, to jest wyjątek, to taka osoba potrafi być więcej Panu poświęcona. I to jest prosto zrozumieć, bo ja jako mąż muszę. Poświęcić mój czas dla żony. Muszę poświęcić mój czas dla dzieci. Nie mogę powiedzieć, mam żonę i dzieci, ale co mi z tego? Ja teraz tylko służę panu, ja w Biblię czytam się, modlę, w ciągu dnia idę do pracy, bo muszę, ale że mam żonę i dzieci, to co z tego? Ja muszę czas poświęcić. Tak samo żona nie może powiedzieć, to co, że ja się ożeniłam, żyję sobie jak panna, moje tematy mam, gdzieś tam do koleżanek idę, a że mąż w domu czeka, a że dzieci mam, a co z tego? Tam niech się ktoś inny tym bawi. To by był jakiś absurd. Rozumiemy. Małżeństwo wymaga miłości w pierwszym punkcie i oczywiście czasu, poświęcenia. I dlatego rozumiemy, że małżeństwo jest coś dobrego dla człowieka, ale mniej wtedy mamy czasu i poświęcenia dla samego pana, aby się modlić, aby Biblię czytać. Jest to jasna sprawa. A ktoś, kto jest sam, ma ten czas. Jeszcze raz nie chcę tutaj wprowadzać żadnych błędnych nauk. Słowo Boże nie zachęca nas do tego, żebyśmy zostali pannami i kawelerami. W ogóle nie. To są wyjątki, o których tu jest mowa. Ale też mówi, nie gardźmy takie osoby. Ale też mówi do młodzieży, do młodych ludzi, którzy jeszcze są sami, którzy jeszcze nie mają męża lub żony albo dzieci. Wiecie, wy co? W waszym młodym wieku wy macie jeszcze najwięcej siły i energii. I. I umysł świeży, i potraficie najwięcej jeszcze czytać Biblię, zrozumieć ją, zachować to w sercu i, i to w czyny też、e, przetłumaczyć. Tak?、Mm. A jak wy ten wasz czas zmarnujecie na jakieś inne rzeczy, to później wam ten czas będzie brakował. Czyńcie to dzisiaj! Dopóki jesteście młodymi, czytajcie Biblię pod modlitwą. Zajmujcie się tym. Czytajcie rozważania. Pytajcie się, braci starszych. Uczcie się. Patrzcie na Pana Jezusa, bo to, co Wy jako nastolatki się nauczycie, to, co się jako młodzi ludzie nauczycie, to Wam zostanie. Później w małżeństwie tego czasu już nie ma w takiej ilości. To nie znaczy, że go już wcale nie ma. Bóg w swojej miłosierdzi zawsze nam jakąś drogę daje. No przecież ja nie przestałem Biblię czytać, tylko bo się ożeniłem i mam, i mam dzieci. Ale pamiętajmy, jak mamy taką możliwość, korzystajmy z tego jak najwcześniej. Jedna myśl jest mi też jeszcze na sercu. O wdowie, już czytaliśmy. Uboczna myśl, która jest tu wytłumaczona. Tylko wiersz 39. Wolno jej wyjść za mąż za kogo chce. Byle w panu. No co to znaczy, byle w panu? Może powiem, co to nie znaczy. Jeśli ja. Bym był kawalerem jeszcze i bym widział jakąś wierzącą kobietę. I by mi się podobała, i bym powiedział: no, panie, teraz się do ciebie modlę. Niech ona będzie moją żoną. Panie, zrób to, bo ja ją chcę. To jest to, co tutaj te s ł o w o m a na myśli, byle w panu, że ja pana poproszę i on, on mi to podpieczętuje, dobrze masz? Nie. Bo to by było szukanie osiągnięcia mojej własnej woli. A Bóg nas uczy w pokorze. Jak my chcemy się w Panu pobrać, to musimy mieć tą pokorę też i słuchać, co Pan nam chce powiedzieć, kogo Pan nam chce wskazać. Widzieliśmy przykład tego sługi Abrahama. Piękny przykład. On nie powiedział: pójdę tam, będę obserwował te niewiasty. A, jest, ta jest ładna ta Rebeka. Dobrze, to będzie ona. On prosił o ten znak. I my wiemy, że to obrazuje na, na to, że on chciał poznać, żeby to była niewiasta wierząca. Tak samo widzieliśmy to u Otniela i u Aksy. Przykłady zawsze miały do czynienia z tym, że ten wierzący mężczyzna i ta wierząca niewiasta, że oni we wierze byli aktywni. że dało się poznać, że to jest ktoś, komu jest z tym poważnie? Ja wiem, to są sprawy delikatne, nie takie proste, i nie chcę więcej tutaj ponad słowo Boże powiedzieć. Ale najważniejsza jest rzeczywiście nasza pokora w tych sprawach, żebyśmy wysłuchali, co Pan nam chce pokazać. I to jest dla ciała człowieczego niewygodne. My to byśmy chętnie już sobie to zadecydowali tak, jak nam się podoba. Jawna jest sprawa, że tu chodzi o wierzącego męża i żonę. Jawna jest sprawa, że Pan ich prowadzi razem i że to jest sprawa nie taka prosta, ale jest ona możliwa. Na pewno jest warte czekać na Pana. Przeczytam też jeszcze z drugiego listu do Koryntian. Czas już minął, ale pozwólcie mi jeszcze z szóstego rozdziału drugiego listu do Koryntian przeczytać na koniec. Drugi list do Koryntian 6, czternasty wiersz. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaką, jakaż społeczność między światłością a ciemnością? I t d Też możemy sobie ten rozdział cały w domu przeczytać. Kosztowne myśli. Tu widzimy, że słowo Boże nie jest jednostronne, bo pierwszy list był do Koryntian, drugi też jest do tych samych Koryntian napisany. Podobało się Duchowi Świętemu uzupełnić te myśli. Tam mowa była o wierzących, którzy się pytali, jak to jest z małżeństwem. Tu myśl jest uzupełniona. I tutaj rozszerzona, nawet, bo tu nie chodzi wcale tylko o małżeństwo. Tu chodzi ogólnie o społeczność. Te jarzmo to jest coś z rolnictwa, tak? Gdzie rolnik ma. Na przykład dwa osły, albo, albo dwa byki, tak? I to jarzmo je trzyma razem i on ora pole z tymi zwierzętami.、I、jak to są dwa takie same zwierzęta, tak samo silne, to one wspólnie ciągną przy pomocy tego jarzma i się nie kaleczą, i mają powiększoną siłę w tym, co czynią. To jest obraz na m a ł ż e ń s t w o w takim sensie, że wierzący. Mąż i żona też y, czytamy takie porównanie w Kaznodzieju, że oni razem z Panu mają więcej siły duchowej.、Tak? Jak ten potrójny sznur, który tak szybko się nie urywa, i że dwóch się ma lepiej niż jeden sam. Ale to muszą być dwa takie same zwierzęta. I to wtedy szczególnie. Jest k u b o s ł a w i e ń s t w a pana. A jeśli by się, powiedzmy, zaprzęgło osła i、e, byka, to te jedne zwierzę by cierpiało, bo by było za s ł a w e I, i by się kaleczyło.、Tak? To by było nierówne. I tutaj ten obraz właśnie to przedstawia. Nie chodźcie w obcymiarzmie. z Niewiernymi. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? My wiemy, że przed Bogiem wszyscy ludzie są niesprawiedliwymi z natury i my też byliśmy takimi. Kto nas usprawiedliwił? Myśmy czytali o tym dzisiaj rano. W pierwszym liście Piotra 3, 18. Przeczytam to jeszcze raz. Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. I teraz w Chrystusie jesteśmy też usprawiedliwieni, sprawiedliwymi. Ale ktoś, kto jeszcze nie uwierzył, jest widziany nadal jako niesprawiedliwy. Jakąż społeczność między światłością a ciemnością? Śpiewaliśmy o tym na początku godziny: żeby Bóg nam światło dał, żebyśmy w tej światłości chodzili. Chrystus jest tym naszym światłem. Ktoś, kto Chrystusa odrzuca, kto nie chce o nim wiedzieć, jest nadal w ciemności. I teraz te elementy są jak najbardziej sprzeciwne sobie. Jak Paweł tu pyta, co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, a jakąś społeczność między światłością a ciemnością, to odpowiedź. Brzmi ż a d n ą Chrystus nas odkupił sobie jako własność. I on chce, żebyśmy byli Jemu poświęceni. Nasze serca, o tym mówi, mówi też przypowieść Salomona. Chcę to też przeczytać. Z przypowieści s a l o m o n o w y c 4,23. Przypowieści 4, Salomona 4,23. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż twego serca, bo z niego tryska źródło życia. Bóg nas ostrzega, abyśmy uważali nasze serca, w których podejmujemy nasze decyzje i w których jest siedziba. Uczuć. Bo uczucia mogą być czasami silniejsze od nas i wręcz mogą nam zaciemniać nasz rozum. A Bóg chce, żebyśmy oglądali Pana Jezusa Chrystusa i aby nasze serca były zachowane dla Niego. A kiedy bieżący r nie czuwa nad swoim sercem, I w jakiśkolwiek sposób ma tą społeczność z niewierzącym, to mogą być różne sprawy. Możemy sobie wyobrażać nie tylko małżeństwo, ale też i jakiś wspólny biznes, jakieś wspólne zajęcia. To wierzący na tym będzie tracił. Będzie w tym jarzmie te zwierzę, które cierpi. Bo ja z moją żoną, dzięki łaski Pana, mogę mieć wspólne myśli o Chrystusie, mogę się z nią w nim radować. Mam i tu na Ziemi. Kogoś oprócz Pana Jezusa, Chrystusa w niebie, na ziemi, kogoś z kim mogę dzielić mój żal i moją radość. I mamy jeden wspólny cel Chrystusa. A czy ten wspólny cel się ma, kiedy się jest razem z kimś niewierzącym? To przemawia do naszych serc. Pan Jezus chce nam dobrze dać. I on nas ostrzega. Powtarzam jeszcze raz, nasze, nasze serca w nich są też te uczucia, i to jest coś naturalnego i normalnego, ale musimy uważać na nie. A jak to jest, jak już ktoś w takiej sytuacji się znajduje? Oczywiście, że Pan wtedy też łaskę daje. Jak już ktoś ma od wielu lat. Partnera niewierzącego. To może być też całkiem inna sytuacja. Ktoś mógł się jako niewierzący nawrócić, a partner się nie nawrócił. Wiemy, znam cię tutaj na miejscu też takie sytuacje. To Pan daje swojej miłosierdzi łaskę i pomaga, ale ten ciężar pozostaje. Nie ma obietnicy, że Pan kiedyś ten ciężar tu na tej ziemi. Zniesie z nas. Tutaj obowiązuje zasada, którą czytamy w liście do g a l a c j a I to na zakończenie chcę przeczytać z szóstego rozdziału. List to g a l a c j a n 6, wiersz piąty Albowiem każdy własny ciężar poniesie. I siódmy wiersz. Nie bądźcie, ł Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. To jest ta zasada. My siejemy tu na ziemi. Tak jak się sieje coś na pole, i to jest tylko krótka chwila, tak w naszym życiu podejmujemy decyzje. I to są krótkie chwile. Ale potem t e żniwo, które zbieramy, to jest coś, co trwa, coś długotrwałego, coś, co ma konsekwencje. Pan nam daje łaskę, ale pewne ciężary musimy nosić. Ale nie chciałbym kończyć na takiej smutnej nucie. Chcę nas pocieszyć, bo jak my sięjemy duchowo, jak my sięjemy to, co Pan. Nam dał, żeby, żeby to było ku błogosławieństwu, to też mamy z tego żniwo błogosławione. To jest odwrotna strona medalu: coś cudownego, że jak jesteśmy Panu posłuszni, szukamy być blisko Niego, to my z tego też korzyść mamy. I niech Pan nam w tym pomoże. To wszystko nie potrafimy wykonać z własnej siły, tylko kiedy wyznajemy Panu, że my sami siły w sobie nie mamy i dzień w dzień na nowo Go o to prosimy, aby On nam pomógł. I On zawsze jest wierny i nam pomoże. Niech Jemu za to c h wała będzie. Chciałem jeszcze dodać tylko co do Kaleba, do Tniela właściwie, że on z narażeniem własnego życia poszedł walczyć za k i r i Assefer, i właściwie to pokazuje nam jak bardzo on naraził swoje własne życie na to, żeby je zdobyć, i później dopiero miał tą nagrodę. żonę. I to właśnie jest też i przemawiające do nas, żebyśmy właśnie umieli za nasze żony życie swoje oddawać i tym samym właśnie całkowicie jakby położyć się na Chrystusie i przez wiarę w Nim nie tylko mieć upodobanie czy uczucia do naszych żon. Ale tak jak Chrystus właśnie swoje własne życie położył za Kościół, tak i my po prostu mamy z narażeniem własnego życia nasze żony, czy możemy powiedzieć narzeczone, k t ó ktoś by miał. To, to jest właśnie, możemy powiedzieć, męska odpowiedzialność przed Bogiem, żeby tak właśnie taką odpowiedzialność przed Bogiem mieć. To jest bardzo kosztowna myśl. I tym samym、e, nie m o g ą tutaj p r z e m a w i a ć ż a d n e uczucia. Uczucia w małżeństwie, później, można powiedzieć tak jak już、e, brat wspomniał,、e, one płon, spłoną szybko jak ogień i one już właściwie nic nie pomagają. Tu musi być miłość i ta miłość może być tylko oparta na Chrystusie, który、e, oczywiście nie tylko z narażeniem swojego własnego życia, ale z oddaniem swojego własnego życia、e, zapłacił za nas. 206 Thank、you I、dziękujemy za to kosztowne słowo z tego pouczenia dla małżeństwa, ale też dla wierzącego i niewierzącego. Ty pokazywałeś nam w tym Twoim słowie Twoje kosztowne myśli. Jak my mamy osobiście w naszym życiu tutaj pielgrzymować, jak mamy żyć od młodości aż do starości. I dziękujemy Tobie, że przez to słowo dawałeś nam te kosztowne wskazówki. Jak my mamy tą walkę wiary prowadzić tu na tej ziemi, która tutaj nie jest naszym mieszkaniem? My jesteśmy tylko tu przechodniami, jesteśmy tu tymczasowo, ale nasza ojczyzna, jak to też znajdujemy w Twoim świętym słowie, jest w niebie, skąd Ciebie oczekujemy.、I、my też żeśmy słyszeli, że mamy też walczyć o te błogosławieństwa już tutaj na Ziemi, które są w niebie, które Ty nam tu dajesz. codziennym życiu wzmacniasz n a s w boju wiary. Pocieszasz nas w utwapieniu, w różnych problemach, w kłopotach, zmartwieniach. I tak dziękujemy, że Ty jesteś naszą ostoją, że jak żeśmy też śpiewali, to ogniwem tego małżeńskiego zwoju. Ja, tak, Panie Jezu, to jest wielką radością, że my możemy się tak nawzajem pocieszać. I po b o g o s ł a w również. i To słowo, aby wolno w nas zamieszkało, żebyśmy my tak to nad tym też przemyślali w modlitwie, w naszych domowych pieleszach, abyśmy też mogli ten profit mieć z tego słowa dla naszej duszy, abyśmy nasz wzrok kierowali zawsze na Ciebie, do góry, skąd Ciebie oczekujemy. My wiemy, że Ty jesteś tym najlepszym przykładem dla naszego życia. Patrząc na Ciebie. Panie, dziękujemy Tobie za to słowo jeszcze raz. I jeżeli ktoś tu jeszcze nie zna Ciebie osobiście, nie, jeszcze nie uwierzył, nie oddał swojego życia Tobie, to prosimy za nim. Pobłogosław mu to serce, pomogosław go, aby On Ciebie poznał jako tego, który wyciąga do Ciebie tą dłoń i który, który też tą osobę i, i nas też miłuje, i tak aby doświadczył tego samego. Miłosierdzia i łaski. Tak, myśmy to też doświadczyli. I połogosław również i takim, którzy możliwie, że się interesują, albo ciekawią za tym słowem. Tak, my wiemy, że na całym świecie też i są te stoły ewangelizacyjne. Połogosław tą pracę we wszystkich zborach, wszystkich zgromadzeniach tutaj i na całym świecie. Aby to Twoje słowo mogło jeszcze przyprowadzić ludzi do poznania Twojej łaski i do upokorzenia się i upamiętania, zanim Ty przyjdziesz. Bo ten czas łaski jest tylko króciutki. My nie wiemy, kiedy się zakończy, ale Ty wiesz, Panie. Dlatego, o ile jest to możliwe, namawiamy też ludzi do wiary, aby się nawrócili, aby przyszli do Ciebie, bo Ty jesteś zbawcą dusz. Na wszystko jeszcze raz dziękujemy za to spotkanie tutaj, za to, żeś ty nas. Przez swojego ducha kierował, i też za, za to wszystko, co możemy z rąk Twoich przyjmować. Amen. Amen. Mniezu, też chcemy Cię prosić o, to, o taką siłę, abyśmy byli właśnie tymi wykonawcami Twojego słowa. My na każdym miejscu czytamy, jak powinniśmy tutaj chodzić, co powinniśmy robić, aby to Bóg się podobać. I daj nam siłę do tego, abyśmy właśnie Twoje słowo wykonywali. Abyśmy właśnie z tego mogli odbierać to o b f i t ę błogosławieństwo. Abyśmy nie musieli być właśnie przez Ciebie karani czy karceni, jeśli właśnie sprzeciwiamy się Twojemu słowu. Daj nam być wykonawcami Twojego słowa i dobrym świadectwem w tym świecie. Amen. Amen.